Nie potrafię opisać słowem, co czuję, gdy widzę wszechświat tak nieskończony. I musiałbym być chyba największym głupcem, bo w ciebie nie wierzyć. A ja taki mały, mniejszy niż małość, mogę patrzeć w górze i wskazywać jak dziecko pracę. Rozrywa coś w środku, nie potrafię dać temu imienia. Myślę, że to ma coś wspólnego z miłością. Wprost mnie bez zniewalały mnie bezsilność. A grunt był ogarnąć myśli i stabilnie. Raz po raz bronię się i atakuje, tutaj gdzie żyje, innych w panice, zawiści, pieniądze, a niekiedy władze, ścieżkami po trupach idą i nawet dobrze się mają Niemniej jednak, nie zmienię tego tak samo myśląc zjadając zęby, a tylko to, że jestem sobą, pozwala mi być spokojnym i dziękuję Ci za to.